XFY Audioblog nowych technologii. Na program zaprasza Creative. Realny dźwięk w wirtualnym świecie. Notebooki posiadają jeden lub dwa głośniki, ale jakość dźwięku, która się z nich wydobywa, satysfakcjonuje tylko minimalistów. Głośniki notebooka nie są zbyt mocne zwykle. Łukasz Pilarczyk, Creative. Wystarczają temu użytkownikowi, który siedzi najbliżej. A jeżeli wybierzemy notebooka jako urządzenie zastępujące nasz domowy komputer, warto, żeby mógł grać nieco głośniej, żeby dało się obejrzeć film. Jeżeli korzystamy z notebooka w domu, to tutaj możemy wybrać jakiś model z tych, które są dedykowane do stacjonarnych również komputerów. Możemy wybrać z głośników 2.0, na przykład taki model jak Gigaworks T20. Niewielkie głośniki, elegancko komponujące się z notebookami. Ich konstrukcja jest bardzo zaawansowana. Membrany uplecione z włókien szklanych, tekstylna kopułka wysokotonowa, bardzo precyzyjne brzmienie, mimo że głośniki są bardzo małe, dają poczucie wysokiej klasy dźwięku. Są to głośniki dwudrożne, czyli pasmo akustyczno odtwarzane jest przez dwa głośniki, niskośredniotonowy i wysokotonowy. Jest podzielony Nie, tak aby uzyskać lepszej, wyższej jakości dźwięk. Nie są uniwersalne, ponieważ są małe, nadają się do odsłuchu w bliskim polu kameralnego, są w stanie nagłosić niewielki pokój, a najlepiej sprawdzają się do odsłuchu przed monitorem, przed komputerem. Natomiast jakość dźwięku rzeczywiście jest na poziomie hi bardzo dobrych głośników. Jeżeli notebook będzie sercem systemu kina domowego, to tutaj zdecydowanie trzeba wybrać Sound Blaster Surround, który jest kartą 5.1, a do niego podłączyć aktywne głośniki 5.1. Także pozornie mały notebook może być sercem naprawdę potężnie brzmiącego kina domowego. Notebook z Audi 2 2 zs systemem głośników 7.1 i projektorem. Na tej bazie można zrobić kino brzmiące nie niemalże tak jak w dużych salach kinowych. Był to XFY Audio Blog. Creative – technologie wyprzedzające czas.